Minęła czwarta, a tu program pierwszy polskiego radia.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 Powtórka programu. Seldo. Magazyn gospodarczy.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 w Europie. Mamy wystarczającą ilość, nie nadmiar, ale wystarczającą ilość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 and dnia jest z nami profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy już nieco jasności, jeśli chodzi o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Dziś prezydent Nawrocki przyjął ślubowanie od dwójki z sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Powody tłumaczył na konferencji Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, odpowiadając na pytanie, dlaczego tylko dwoje, a nie sześcioro. Stwierdził Między innymi, że w czasie urzędowania prezydenta Nawrockiego opróżniły się dwa wakaty w trybunale. W związku z tym prezydent uznał, że od dwójki sędziów ślubowanie przyjąć powinien. Poza tym skład trybunału powinien wynosić co najmniej pełny skład, co najmniej 11 sędziów i ten wymóg ustawowy teraz jest spełniony. Czy panią zaskakuje ta decyzja i tłumaczenie szefa kancelarii prezydenta? Nie, nie zaskakuje mnie ani decyzja pana prezydenta, ani tzn. tłumaczenie może w jakimś zakresie. Natomiast ja chciałabym zwrócić państwa uwagę na taką kwestię spojrzenia na tą decyzję pana prezydenta w szerszym kontekście. Dlatego, że po pierwsze tak jak komentowaliście już państwo dzisiaj ustami różnych ekspertów, Pan prezydent pogłębia kryzys w wymiarze sprawiedliwości, szczególnie w tym wypadku w wymiarze działalności i aktywności Trybunału Konstytucyjnego, ale w mojej ocenie robi to z pełną premedytacją, tak bym może powiedziała. Pan prezydent jest zwolennikiem ustroju prezydenckiego, w którym w zasadzie rolą prezydenta jest również podejmowanie bardzo ważnych decyzji politycznych. Można powiedzieć w skrócie, rolą prezydenta jest również rządzenie. Nie ukrywał w czasie swojej kampanii pan Karol Nawrocki, a potem już prezydent Karol Nawrocki, tego, że celem jego prezydentury jest również zmiana konstytucji i zmiana ustroju na prezydencki. Mając świadomość tego, jeżeli pan prezydent świadomości nie ma, to sądzę, że jego zapłacze polityczne ma, że nie jesteśmy w tak zwanym momencie konstytucyjnym, czyli nie będzie zgody co do zmiany konstytucji i jak gdyby przemodelowania ustroju państwa z parlamentarnego na, na prezydencki, to w mojej ocenie pan prezydent chce zmienić kulturę yy, myślenia o prezydenturze i taką kulturę polityczną yy, aktywności. I to... Wychodzi nam chociażby w chwili, kiedy stara się pouczać rząd. Wetuje ustawy mówiąc o tym, że one są niedbale skonstruowane. Zaprasza najwyższych przedstawicieli armii na spotkanie jak gdyby poza plecami ministra odpowiedzialnego za, za obronność w Polsce. W ten sposób, że decyduje o tym, iż nie będzie nominacji oficerskich bo nie, bo się nie, przedstawiciele służb z nim nie skontaktowali. To wszystko i, i do tego teraz dokładamy Trybunał Konstytucyjny, gdzie decyduje, że zostaną zaprzysiężone, znaczy złożą ślubowanie tylko, tylko dwie osoby spośród wybranych przez Sejm. Co jest kompetencją Sejmu i tylko i wyłączną kompetencją Sejmu? To się właśnie wpisuje w taką strategię,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 Prezydent staje się bardzo ważnym graczem y, politycznym, z którego zdaniem liczą się wszyscy i nim powstanie ustawa, zasięgnie się języka pana prezydenta na przykład. Pytanie tylko, czy ta próba zmiany kultury politycznej doprowadzi do momentu konstytucyjnego, czy może jednak wyborcy się zmęczą? Chyba na to pytanie dziś jednoznacznie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ale posłuchajmy jeszcze ministra Waldemara Żurka, który odniósł się do y, sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.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 Chociaż Zbigniew Bogucki podkreślał, że winę za to, że tych sędziów wybrano tak późno, ponosi w całości koalicja rządząca. To jest ciąg dalszy sporu o Trybunał? Tak, oczywiście. Jest to ciąg dalszy sporu o Trybunał i ten spór będzie się zaogniał, będzie trwał. Jeżeli dojdzie teraz do wdrożenia tak zwanego planu B, który, który ma koalicja większościowa, w zanadrzu, no to sądzę że, sądzę, że ten spór się jeszcze bardziej zaogni i jeszcze bardziej spolaryzuje polskie społeczeństwo. A czy my w tym momencie obserwujemy jakąś dziwaczną zamianę ról? Bo okazuje się, że teraz koalicja rządząca Trybunał jak najbardziej uznaje. Natomiast wątpliwości co do trybu wyboru kolejnych sędziów na wakujące miejsca ma opozycja. No i to jest chyba naturalne w tej sytuacji politycznej, w której się w tej chwili znajdujemy. Że dwa razy dwa, czasem jest cztery, czasem pięć, a czasem siedem. No tak, nie wiem, dla mnie niekoniecznie naturalne. Jest naturalne w zależności od konieczności politycznej. My cały czas jesteśmy obserwatorami takiej gry politycznej pomiędzy dwoma obozami politycznymi. Na co się, nałożyła się jeszcze gra polityczna, walka polityczna pomiędzy różnymi ośrodkami władzy. I y, ja jako politolożka patrzę na to z perspektywy takiej zupełnie naturalnej, że to się może zdarzyć. Wiedzieliśmy o tym, że taka kawitacja będzie bardzo trudna, i że y, PIS y, czy cała prawa strona y, polityczna y, łatwo nie zrezygnuje z tego, ze swoich ambicji politycznej. Jedni, żeby wrócić do rządzenia, a drudzy, żeby dopiero zacząć rządzić. I dlatego patrzę na to z perspektywy politolożki jako na rzecz naturalną. Natomiast pełna zgoda, panie redaktorze, że w ogóle to nie powinno mieć miejsca. Czy dzisiejsze przyjęcie ślubowania można uznać za raz, grę na czas, dwa, także być może próbę wbicia klina między szóstkę wybranych sędziów, ale też szerzej między stronnictwo polityczne, bo przecież ta dwójka, która dziś złożyła ślubowanie to kandydaci Polski 2050, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, i PSL-u, a pozostali zostanie wskazani przez Koalicję Obywatelską i Lewicę. Tak, to można w ten sposób interpretować, ale ja myślę, że decyzja o, o przyjęciu ślubowania od dwojga kandydatów, od dwojga wybranych sędziów, bo już nie kandydatów, do Trybunału Konstytucyjnego to również próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od braku sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. I też próba wrócenia uwagi opinii publicznej od tego, że dla niektórych grup społecznych, które sprzyjały panu prezydentowi, stał się on w tej chwili przeciwnikiem, wręcz wrogiem. Mówię tutaj o, o tych wszystkich ośrodkach no, kibicosko-kibolskich, albo i kibiców i kiboli. A może to jest jednak zwinny wybieg, bo dziś nie można powiedzieć, że prezydent nie przyjął ślubowania, bo trochę przyjął, a trochę nie przyjął. No tak, tylko że niczego w ten sposób nie zyskuje. No trochę przyjął i, i co dalej? No, będziemy dalej obserwatorami tego, w jaki, sposób, w jaki sposób jest traktowany Trybunał Konstytucyjny przez jeden z elementów władzy wykonawczej. No tak to trzeba określić. A dlaczego w Pani odczuciu koalicja rządząca zwlekała z wyborem sędziów na wakujące miejsca? Bo to rzeczywiście trwało czas dłuższy. Tak, koalicja rządząca przez długi czas miała nadzieję, że któryś z kandydatów, konkretnie Rafał Trzaskowski wygra wybory prezydenckie i Ach, wtedy nie będzie... No tak, to było w jasno, to, to było 1 czerwca nawet. Wszystko się zgadza. Natomiast proszę zauważyć, że y, Trybunał Konstytucyjny to w tej chwili nie jest y, łatwa instytucja w obsłudze. Po pierwsze y, dlatego, że y, na czele Trybunału Konstytucyjnego stoi, y, stoi pan Święczkowski który jest zawodnikiem ciężkiej wagi. I każdy, kto wejdzie w skład Trybunału Konstytucyjnego, każda z, os z osób musi mieć również poza predyspozycjami, jak gdyby podkreślonymi w pracy zawodowej, predyspozycje osobowościowe, bo to będzie zwarcie na, na, najwyższym, na najwyższym stopniu. Ja myślę, że poszukiwanie takich osób, które miałyby niepodważalne kompetencje zawodowe plus takie takie kompetencje osobowościowe trochę trwało. Dzisiaj oczywiście nie ma wyjaśnienia merytorycznego i uzasadnienia dla przedłużania tego stanu, natomiast można to zinterpretować w taki sposób. W tle tymczasem pojawiają się sugestie, czy być może zapowiedzi, a może swego rodzaju formy nacisku, z których wynika, że gdyby ten pad miał się utrzymywać, to kto wie, kto wie, może koalicja rządząca zdecyduje się na Wygaszenie Trybunału Konstytucyjnego w ogóle. Wyobraża Pani sobie taką możliwość? Nie wyobrażam sobie takiej możliwości, bo Trybunał Konstytucyjny w Polsce stoi na straży przede wszystkim naszych praw obywatelskich, o czym my za rzadko mówimy i co rzadko podkreślamy. I myślę, że tu nie będzie zgody obywateli na, na taki manewr, na taki ruch. Tym bardziej, że ta instytucja powstała wcześniej w Polsce, została powołana do życia wcześniej niż zaistniały przemiany z przełomu lat 80. i 90. I to to jest instytucja, która stała na straży wprowadzania demokracji w Polsce. Ja nie chcę powiedzieć, że to była instytucja idealna, zanim nie została przejęta przez Prawo i Sprawiedliwość w 2016 roku. Natomiast była to instytucja, która bardzo pomagała obywatelom w zrozumieniu demokracji i faktycznie hamowała zapędy władzy ustawodawczej i wykonawczej. W tej chwili jest to zatruty owoc i co do tego myślę, że nie mamy wątpliwości. Natomiast szansą dla niego jest uzupełnienie składu Trybunału Konstytucyjnego przez apolitycznych sędziów. I to zresztą wczoraj wybrzmiało, w, w, kiedy dziennikarze zadali sędziemu y, profesorowi Szostakowi pytanie, czy zamierza złożyć ślubowanie. To wybrzmiało właśnie w ustach sędziego, że jest zwolennikiem i złoży to ślubowanie ze względu na to, że y, Trybunał Konstytucyjny powinien być apolityczny. I tu y, myślę, że y, ci wszyscy, którzy zostali wybrani przez Sejm do składu Trybunału Konstytucyjnego mają również tego świadomość. Pełna zgoda, Trybunał powinien być apolityczny, Trybunał powinien strzec interesów obywateli przed ewentualnymi zakusami władzy, tyle że dziś to są sformułowania w dużej części teoretyczne, no bo gdyby Pani chciała się odwołać do Trybunału i gdyby nawet Trybunał w Pani sprawie się wypowiedział, to część taki, takie orzeczenie uzna, a część nie. Więc jaki sens ma ta instytucja? No nie możemy powiedzieć, że instytucja nie ma sensu. Jeżeli została ona zmieniona przez, przez zaprzysiężenie polityków, którzy z dnia na dzień stawali się, odchodzili z polityki i, i wchodzili w skład Trybunału Konstytucyjnego i zachowana zostaje tutaj kadencyjność, to jest to jedyna droga do tego, żeby ozdrowić Trybunał, wprowadzając do niego czy powołując do niego sędziów, którzy będą apolityczni i będą dbali o jakość tej instytucji. Być może kiedyś zapomnimy, w jakiej sytuacji był Trybunał, natomiast ja nie widzę przestrzeni y, y, do tego, y, aby wygasić y, Trybunał Konstytucyjny, nie więc likwidować go, bo y, no panie redaktorze, no, ktoś musi być strażnikiem Konstytucji. Co prawda zobaczyliśmy w poprzednich latach, że jest to instytucja wadliwa i być może trzeba ją naprawić. Ale to już jest pytanie do, do prawników. Ja nie czuję się tutaj kompetentna. Z całą pewnością tak. jeszcze nie raz o Trybunale będziemy rozmawiać. Tak mi podpowiada intuicja. Ale teraz zmienimy temat. Dziś pierwszy dzień kwietnia. Nie wiem, czy pani już komuś spotkała figle, albo ktoś pani na przykład. Oczywiście. Natomiast... To jest ulubione święto mojego osobistego męża, więc <śmiech> proszę sobie wyobrazić, co tu się dzieje. <śmiech> <śmiech> Pozdrawiamy serdecznie osobistego <śmiech> męża, ale wracamy do spraw politycznych, bo dziś zechciał też zażartować Radosław Sikorski, wicepremier minister spraw zagranicznych, przekazując na jednej z platform społecznościowych, że do MSZ że MSZ otrzymało od prezydenta pakiet nominacji ambasadorskich. Między innymi tu cytat dla dyplomatów, którzy służą ojczyźnie z narażeniem życia w Kijowie, Teheranie i Abu Zabi. Koniec cytatu. E, czy Politycy powinni się powściągnąć od żartów, a jeśli nie chcą albo nie potrafią, to czy aby nie powinny to być jednak żarty trochę innego kalibru? Znaczy, pan Radosław Sikorski y, słynie właśnie z y, pewnej, no, powiedzmy, narracji poetyki, ale ja jestem przeciwniczką tego rodzaju żartów w sferze politycznej, szczególnie w dobie y, dosyć dużych turbulencji na świecie i sytuacji, w której... Y, Jesteśmy państwem obserwowanym i nie każdy z obcokrajowców ten żart y, zrozumiał. No właśnie, panią ten żart rozbawił? Nie, zniesmaczył. No tak, bo to właściwie w tej sytuacji wydaje się zasadne pytanie, czy to jeszcze jest żart, czy może bardziej już dezinformacja. Nawet jeśli później pojawiają tak. się wyjaśnienia, jeśli pojawia się wytłumaczenie, to jednak taka informacja prezentowana przez jednego z najważniejszych polityków w kraju może wiele osób wprowadzić w błąd. No dobrze, popatrzmy jeszcze na stronę opozycyjną. Podobno efekt Czarnka się sprawdził, tak donoszą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Ma pani podobne wrażenie? Obserwując scenę polityczną myślę, że ten gol nie trafił do bramki. Czarnek nie jest w stanie przekonać nieprzekonanych do PiSu i nie jest w stanie odwrócić, powiedzmy, może nie trendu, ale pewnego zjawiska, z którym mamy do czynienia, czyli utraty poparcia sondażowego przez Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest polityk tego formatu, a takie siermiężne wypowiedzi pana, pana Czarka również nie sprzyjają nie, również nie sprzyjają temu ugrupowaniu, bo nie mam takie wrażenie, że e, pan Przemysław Czarnych zapomina o tym, że świat się rozwija, zmienia, że e, demografia wcale nie służy, e, nie służy prawu i sprawiedliwości e, i swoimi wypowiedziami na pewno nie, przekonu, nie przekonuje do prawa i sprawiedliwości ani młodych ludzi, e, ani chociażby rolników. I tych, którzy no Odpłynęli jako lektorat do Brauna również swoją retoryką nie przekona. Profesor? Wszystkiego Plecka, Uniwersytet Gdański. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. A już teraz jest z nami Janusz Steinhoff, były minister gospodarki i wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak słychać, Polska staje się paliwową ziemią obiecaną dla sąsiadów z Czech czy z Niemiec. Na razie to jeszcze nie jest zjawisko masowe, ale nie wiadomo jak będzie w najbliższych dniach. Minister energii Miłosz Motyka nie wykluczył wprowadzenia zakazu sprzedaży paliw cudzoziemcom. Czy pan optowałby za takim rozwiązaniem, gdyby rzeczywiście ta turystyka przybierała większe rozmiary? No, przede wszystkim ja mam świadomość tego, że te interwencje, które podjął polski rząd, racjonalne, bo one są konieczne w tym okresie przejściowym, są wyjątkowo kosztowne dla budżetu. To nie spadło nam z nieba. To nie jest kwestia dobrej czy złej woli rządu. Za to płacimy wszyscy jako podatnicy, jako że koszt tej interwencji miesięczny to jest miliard, 600 milionów złotych. To są bardzo duże pieniądze w skali naszych wydatków publicznych i sami są świadomość, że wprowadzając te zmiany, no liczymy się z perturbacjami e, budżetowymi. To jest jakby jedna sprawa. Po drugie, e, nie tak dawno, bo w ostatnim czasie odbyła się narada wszystkich ministrów energii, którzy zajmują się energią e, Unii Europejskiej z komisarzem Józef e, który zwracał uwagę na potrzebę i ja absolutnie zgadzam się z tą opinią, na potrzebę wprowadzania pewnych regulacji które odpowiadają, że tak powiem, obecnym potrzebom chwili, jeśli chodzi o rynek paliw płynnych, we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jako, że narodowe rozwiązania no, demolują rynek jednolity, który funkcjonuje w Unii Europejskiej. No i mamy do czynienia z takimi sytuacjami, o jakich pan wspomniał. Czyli turystyka paliwowa w jednym kraju przyjmuje się rozwiązania związane z redukcją VAT-u czy akcyzy w drugim kraju tych rozwiązań się nie podejmuje. Podejmuje się decyzje o uchomieniu zapasów paliw i tak dalej, i tak dalej. Szereg innych rozwiązań, które nie zawsze są z sobą koherentne. No tak, te rozwiązania na poziomie unijnym, nawet jeśli zapadną, to pewnie trochę to potrwa, a reakcje były potrzebne szybsze, bo też i sytuacja światowa jest bardzo dynamiczna. A jeśli chodzi o ten ewentualny zakaz, tu są różne Warianty. Można po prostu turystykę paliwową tolerować, można jak Słowacy wprowadzić podwójny taryfikator dla Słowaków i dla gości z zagranicy, czy dla ludzi niezameldowanych na terenie Słowacji i można wprowadzić zakaz sprzedaży dla cudzoziemców po prostu. Czy któreś z tych rozwiązań ma jakieś ewidentne plusy? One mają i plusy, i minusy. To są ingerencje w rynek, które są efektem tych problemów, które wystąpiły w tej chwili. Natomiast musimy się generalnie jako Europa, ale również jako Polska zmierzyć z tym problemem, jako że bardzo szybko ten problem nie zniknie. Problem związany z podażą paliw płynnych, w tym również ropy surowej, no, będzie niestety funkcjonował i dlatego też Międzynarodowa Agencja Energetyki y, zaleca y, i apeluje, o wprowadzenie na szerszą skalę różnych działań w zakresie ograniczenia popytu na paliwa, czyli oszczędności, a to ograniczenie prędkości na autostradach, a to inne metody oszczędności tych paliw związane ze zdalną pracą itd. itd. Prawdopodobnie... Tego typu mechanizmy będą musiały być wprowadzane, jeżeli ten konflikt na Bliskim Wschodzie nie zniknie. Obawiam się, że to nie jest kwestia tygodni, jak zapowiada pan prezydent Trump, który jest coraz mniej wiarygodny w swoich wypowiedziach. To nie jest kwestia nawet miesięcy, to może być dłuższa, niestety perspektywa. Rzeczywiście amerykański prezydent zapowiada, że w zasadzie prawie wszystkie amerykańskie cele zostały już zrealizowane i wojsko amerykańskie w ciągu najbliższych kilkunastu dni, dwóch, trzech tygodni wycofa się z regionu. Załóżmy na chwilę, teoretycznie, że tak by się stało. Czy to oznacza, że w perspektywie paru tygodni sytuacja wróci do normy, czy jednak echa tego konfliktu będą odczuwalne dłużej? Nawet panie redaktorze, jeśli polityczna sytuacja wróci do normy w ciągu, powiedzmy, czterech tygodni, to sytuacja na rynku paliw będzie wracała do e, poprzedniego stanu e, przez miesiące co najmniej przez miesiące, po pierwsze odbudowa tych mocy, które zostały zniszczone w różnych krajach Bliskiego Wschodu, no potrwa. Także odnoszę wrażenie, że wiele wypowiedzi pana prezydenta Trumpa no, nie koresponduje z rzeczywistością, to nie jest taka prosta sprawa. Europa, Europa płaci za to niesamowicie mocną cenę. Natomiast z punktu widzenia politycznego no beneficjentem będzie europejski agresor, czyli Władimir Putin. Niestety ten konflikt i czas rozstrzygania tego konfliktu no, powoduje sytuację również zmienną na osi Ukraina-Federacja Rosyjska. Słyszeliśmy w relacji naszego korespondenta, że część Czechów ma pretensje do swojego rządu, że nie interweniuje, także część Niemców. Czy jest jakiś Jasny punkt, jasny moment. Konkretna chwila, kiedy wiadomo, że to jest dobry moment na ewentualną ingerencję w tym wypadku na rynku paliw? Czy to jest zawsze jakiś wynik decyzji polityczno-gospodarczych? Panie redaktorze, może dlatego, że ja jestem samoświeckim politykiem i unikam jakiegokolwiek populizmu, to powiedziałbym tak. Rządy wszystkie powinny przedstawić społeczeństwu alternatywę czy obciążamy budżet kosztami ingerencji na rynku paliw, czy też wprowadzamy takie mechanizmy, które zmierzają do redukcji zużycia paliw płynnych, czyli do uwzględnienia tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Jeżeli ceny paliw rosną, no to spada popyt na te paliwa i to jest oczywiste, czyli na czym mówiąc. Kolekcjonujemy w tej materii no, sytuacją, z którą mamy do czynienia w całej Europie, bo nie tylko ceny paliw płynnych, ale również ceny innych nośników energii, takich jak gaz ziemny bardzo szybko będzie rósł. To są perturbacje, które będą trwały dość długo z oczywistymi skutkami dla koniunktury gospodarczej, bo przez to wszystko wpływa na inflację i na inne czynniki. Także rząd Doenda Tuska doraźnie posąpił racjonalnie, przyjął rozwiązania krótkoterminowe, Natomiast później, gdy ta sytuacja będzie się przeciągać, a będzie moim zdaniem, no, trzeba przeprowadzić debatę publiczną. Czy godzimy się na to, żeby inkremencja na rynku paliw płynnych tak mocno obciążała budżet? Debata publiczna, to jest bardzo piękne sformułowanie, ale rzeczywiście pochodzi chyba ze staroświeckiego świata. Takie mam wrażenie. <śmiech> <śmiech> Proszę no wybaczyć bezpośredniość. Wstanie... <głos> Niestety, muszę się z Panem zgodzić. <głos> Zostajemy jeszcze chwilę przy cenach. Wspomnieliśmy o coraz wyższych cenach paliwa, ale one pociągają za sobą albo będą pociągały za sobą także podwyżki w innych sektorach. Czy spodziewa się Pan, że niedługo rozpocznie się, no, nazwijmy to, dyskusja na temat ewentualnych ingerencji także w innych obszarach gospodarki? No już w tej chwili y, Komisja Europejska, a właściwie komisarz Jęgiel Sen sugerował, że prawdopodobnie będzie również y, sygnał z Komisji Europejskiej dotyczący możliwości redukcji cen energii elektrycznej, która ta energia elektryczna również pójdzie w górę, jeżeli chodzi o ceny, bo część z niej w Europie jest produkowana z gazu ziemnego, czy też z paliw płynnych. Także trzeba mieć tą świadomość, że cena energii pójdzie w górę, więc można się ratować redukcją niektórych podatków obciążających energię elektryczną, czy też niektórych opłat związanych z dystrybucją, czy przesyłem energii elektrycznej. I o tym się mówi. Natomiast Trzeba pamiętać o tym, no, że gdy ceny ropy idą w górę, no to idą w górę oczywiście inne nośniki energii, czyli inaczej mówiąc, to jest zjawisko inflacjogenne w gospodarce. Idą w górę e, koszty wytwarzania wielu towarów. Pan już o tym wspomniał, że niższe ceny paliwa to nie jest żaden prezent, bo ktoś będzie musiał za to zapłacić. Ta odpowiedź zresztą Dokładnie. też padła. Kto słuchał uważnie, ten wie. Ale zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia, mianowicie, czy to, co dzieje się teraz na Bliskim Wschodzie wokół ciśniny Ormus i sposób, w jaki to wpływa na także naszą sytuację, to jest argument za szybszą transformacją energetyczną. Gdybyśmy byli bardziej niezależni od paliw kopalnych, byłoby nam trochę My jesteśmy krajem stosunkowo w niezbyt dużym stopniu uzależnieni od zewnętrznych źródeł nośników energii, ponieważ w elektroenergetyce no, używamy gaz, używamy węgiel, który na razie wydobywamy, ale po bardzo wysokich kosztach, ten węgiel wydobywany w Polsce, jest bardzo drogi, także transfer publicznych środków do górnictwa to jest jakieś 8-9 miliardów złotych rocznie. Natomiast mamy już 30% w połowę mocy zainstalowanych w naszym systemie elektroenergetycznym w postaci odnawialnych źródeł energii, i czy, które produkują 30% energii elektrycznej z wiatraków i z fotowoltaiki w Polsce. Dynamika przyrostu tych mocy w ostatnim roku, w ostatnich latach była bardzo duża. Także zdecydowanie podzielam te opinię. Ten kryzys powinien nam jasno dać do, do, do zrozumienia, Konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej. Nie ma bezpieczniejszej energii elektrycznej niż energia produkowana w układzie rozproszonym jako odnawialne źródła energii, czyli biogazownie, fotowoltaika, czy też energetyka wiatrowa. To zdecydowanie jest właściwy kierunek. Musimy. W tym kierunku zdecydowanie postępować. Oczywiście ubezpieczamy się energetyką jądrową. Będziemy budowali y, co najmniej dwie elektrownie, jeżeli y, nie liczyć y, tych małych bloków, tak zwanych SMR-ów, no, które mam nadzieję, że będą wchodziły chod do użytków w gazyce. No i dlatego też uważam, że ten kierunek, który Polska przyjęła, już wiele lat temu jest racjonalny. Trzeba go tylko konsekwentnie realizować. Wspomniał pan o węglu. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na kilka minut przenieśli się na Górny Śląsk. Wczoraj oficjalnie zakończyła działalność kopalnia Wujek. Kopalnia, która rozpoczęła wydobywanie węgla w roku bodaj 1900. Jakieś emocje w panu ta informacja wywołała, wywołuje? Zdecydowanie tak. No, od odejście Śląska od głównictwa węgla kamiennego jest faktem. Ono trwa już od wielu lat, tylko w rządzie Jerzego Buska musieliśmy, ja się tym zajmowałem akurat, musieliśmy zlikwidować 23 kopalnie. Odeszło wtedy z pracy 100 tysięcy górników. To jest oczywiście operacja wyjątkowo trudna w społecznym odbiorze i trzeba ją realizować w oparciu o porozumienie z partnerami społecznymi i tak to należało robić i tak robiliśmy w Polsce. Natomiast nie można kwestionować ekonomii. Wydobycie węgla w Śląsku w wszystkich kopalniach, które mają wydajność pracy w efekcie takich, a nie innych warunków gówniczo-geologicznych stanowiącą jedną trzecią Bogdanki, czy też jedną dziesiątą kopalń amerykańskich, no nie ma najmniejszego uzasadnienia ekonomicznego. Trzeba z górnictwem pożegnać się godnie. Jest to branża, która wiele dla polskiej gospodarki przez wiele set lat Zrobiła, natomiast w tej chwili jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który na swoim terytorium ma kopanie węgla kamiennego. Wszystkie inne kraje, takie potęgi węglowe jak Niemcy, jak Francja, jak Belgia, jak Wielka Brytania, no już dawno e, zaprzestały wydobycia, bo wydobywały ten węgiel w podobnych warunkach górniczo-geologicznych. Jeżeli chodzi o kopalnię Wujek, to tam w ostatnich latach już nie federowano, więc to jest bardzo symboliczny moment, a sama kopalnia to jest y, zjawisko ikoniczne przecież w polskiej historii. Myśli pan, że paradoksalnie ten potencjał symboliczny może też być jakąś szansą na przyszłość dla tego konkretnego miejsca? Panie redaktorze, takim symbolem tych zmian, które zaszły na Śląsku jest y, y, y, były teren kopalni Katowice. Kopalnia Katowice postulat funkcjonowania została zlikwidowana. Ona się mieściła w centrum Katowic i na tym terenie po kopalni Katowice y, powstał... Po pierwsze bardzo duży i świetnie zaprojektowany cały system konferencyjny, takie centrum konferencyjne w Katowicach. Powstało Śląskie Muzeum, super nowoczesne, które powstało w miejsce, a właściwie w następstwie Muzeum Śląskiego, które zbudowaliśmy w 1939 roku i Niemcy rozebrali to muzeum w 1939 i e, oczywiście NOSPR, czyli Narodowe Centrum... E, w, e, Siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej, to, tak, tak, Polskiego tak, Radia. Przepiękne tak, jedno z najpiękniejszych. Ja pamiętam, jak Krzysztof Penderecki mówił mi, że e, to jest sala koncertowa o jednej z najlepszych akustyk na świecie. Tak wtedy użył tego określenia. Przepiękne centrum kongresowe i to jest symbol zmian. E, na współczesnym śląsku. Podobnie jest w moim mieście, czyli w Gliwicach. Była kopalnia Gliwice, która funkcjonowała ponad 100 lat. Została zlikwidowana. Powstało tam centrum biznesowe, szkoła biznesu, no wiele inkubatorów w przedsiębiorczości i przedsiębiorczości tak itd. Natomiast kopalnia wujek no, jest symbolem walki z poprzednim systemem. Kopalnia Wujek, górnicy kopalni Wujek, te pierwsze ofiary stanu wojennego w 1981 roku przejdą do historii. Kopalnia Wujek jest symbolem przywiązania świązaków do wolności, do zasad etyczno-moralnych również w życiu publicznym. No i ten zryw górników kopalni Wujek, zresztą piękny film nakręcił Kazimierz Kuc e, o tym wydarzeniu, no przejdzie do historii. A przy kopalni Wujek działa teraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Są jakieś pomysły jak zagospodarować teren? Były już kopalni, zobaczymy na ile one się ziszczą. Bardzo dziękuję. Janusz Steinhoff, były minister gospodarki i były wiceprezes Rady Ministrów. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Powtórka programu. Autopromocja.